O tym, że Pan Jezus przyszedł, dass er kommt, że On przyjdzie, dass er wird. że On przychodzi i że przyjdzie. Dass er I to wypełnia nasze serca radością. Und es mit I to wypełnia nasze serca wdzięcznością. I to wypełnia nasze serca wdzięcznością дуже kurz eine andere Seite vorstellen. Wann so kurz wo ich habe will jeszcze przedstawić Im Gegensatz zu Herrn Jesus müssen wir aufgefordert werden zu kommen. Pan Jezus przychodzi sam, ale my musimy być wzywani, my musimy przychodzić. Pierwsze miejsce z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, Mateusza 11, 28-30.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 Pójdźcie do mnie wszyscy. I zweite Aufforderung: nehmt mein Joch und lernt von mir. weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. I Pierwsze wezwanie jest skierowane do każdego człowieka. Pan Jezus wzywa ludzi, by przyszli do niego. On zwał menschen, die müßelig und beladen sind i to ludzi, którzy są spracowani i obciążeni. Pan Jezus w innym miejscu mówi, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Ci, którzy uważają się za sprawiedliwy, nie potrzebują Sprawiciela. Ale tych spracowanych i tych, którzy są obciążeni, Tych wzywa, Panie Jezus, przyjdźcie do mnie. Jeśli ktoś jest spracowany, ten sam zadaje sobie tego trudu, by się Bogu podobać. I na tej drodze nigdy nie osiągnie sukcesu. Każdy, który jest obciążony, ciężki po ciężarze wtrśnie. Und es Last Jest tylko jeden, który mógłby ten ciężar, który może ten ciężar e, zdjąć. Pan Jezus wszystko uczynił i my nie musimy się już trudzić. I Pan Jezus poniósł nasz ciężar, abyśmy go już nie musieli nieść. I właśnie do takich ludzi Pan Jezus wzywa, przyjdźcie do Mnie. Nie idźcie do innych ludzi. Nie idźcie do jakiejś innej religii. Ale przyjdźcie Wy do Mnie. I chciałbym sobie pytanie, I chciałbym postawić pytanie Czy wszyscy, którzy tu dzisiaj jesteśmy Czy już przyszliśmy do Pana Jezusa? Czy poznaliśmy Go jako tego Zbawiciela z grzechu, od grzechów? Jako Tego, który przyszedł, by wykonać wolę Bożą I nas wyratować? Es ist nur ein Schritt zu dem Herrn Jesus zu kommen. Das gilt für jeden Krok, will przyjść do Pana Jezusa. Aber tu musisz diesen Schritt gehen. Alle te, musicie zrobić ten зробити за вас і потім Пан euch auf nehmt на себе, моє joch und lernt Пан mir до тих, bei вже до weście na siebie moje jarzmo da sagt er zu denen die zu ihm gekommen sind da mówi pan jesus To jarzmo łączy dwa zwierzęcia, aby one równo razem szły. I właśnie tak chce Pan Jezus, abyśmy z Nim właśnie w ten sposób równo tą drogą szli. Und von ihm I od Niego się uczyli. Und Bo Pan Jezus jest naszym doskonałym przykładem. Und er zeigt uns hier zwei Dinge, die wir I pokazuje nam tutaj dwie rzeczy, które powinniśmy się uczyć. I być może, prawdopodobnie są to najtrudniejsze rzeczy, które, których, które człowiek ma do nauki. Jestem cichy, czyli być wyciszonym i pokornym. Być tym wyciszonym to oznacza, że nie żąda się swoich praw. Ultemut bedeutet, dass man nicht an sich selbst denkt, sondern an andere. Apokora oznacza, że nie myślimy o samych sobie, ale o innych. Beides lernen wir bei dem Herrn Jesus. Te oboje rzeczy uczymy się od Pana Jezusa. Jezus annehmen, wir ruhe, er Jeśli przyjmiemy Pana Jezusa jako naszego zbawiciela, wtedy daruje nam ten spokój jeśli będziemy się od niego uczyli, wtedy znajdziemy ten, pokój, ten spokój, Bo grzesznik potrzebuje spokoju sumienia. wierzący potrzebuje tego spokoju w tych okolicznościach, w których jest. Wir gehen zu einer zweiten Stelle im Johannes Evangelium Kapitel 1. Drugie miejsce z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. We listen, vers 38 und 39 Johannes 1. Pierwszy rozdział 38 i 39 werset. A gdy Jezus się і i ujrzał, że idą za nim, rzekł: „Je kto niczego a oni odpowiedzieli mu: Rabi. Znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu, a było to około godziny, około dziesiątej godziny. Znowu Pan Jezus wzywa tutaj, by pójść. Ale tutaj łączy to z tym, by oni zobaczyli. Znowu Pan von Johannes, die by pójść. On mówi tutaj do dwóch uczniów Jana, którzy szli za nim Chodźcie i zobaczcie Wcześniej Pan Jezus postawił im pytanie Oni szli za nim i Pan Jezus widział to I stawiał pytanie, czego szukacie? Ale nie jünger suchten nicht irgendetwas. Ale tych dwóch uczniów nie szukało czegoś tam. Oni szukali pewnej osoby. I pytają go, nauczycielów, gdzie mieszkasz albo gdzie się zatrzymujesz. Chodzi tutaj o osobę. Chodzi o osobę tego, który przyszedł. Gdzie ty przebywasz? Ist das auch die Frage unserer Herzen? Czy to też jest pytanie naszych serc? He wo bist du? Panie, gdzie ty jesteś? He wo finde ich dich? Panie, gdzie cię mogę znaleźć? Wir haben so ein Lied im Anfang Jesus uns in seinem Dorf begegnet. Und in unseren początkowych śpiewaliśmy, gdy w słowie z tym stanął pan naszej drodze. And і Jesus fordert hier тут Jünger учнів, kommt а seht. Jezus wzywa tutaj tych uczniów, pójdźcie a zobaczycie. I to jest dokładnie to, co wir auch tun müssen. musimy pójść uns überzeugen. Musimy pójść i przekonać się. Die Jünger могли це das своїми натуральними leiblichen Augen натуральними U świadek tedy mogli to zobaczyć Але naturalnymi oczami. Mit bloßen leiblichen Augen haben wir den Herrn Jesus дві nicht gesehen. Naszymi Бріфт oczami nie widzieliśmy jeszcze spricht von Augen des Herzens liście Efezjan mówi o oczach serca. A więc jest co najmniej znowu kolejne dwa dlatego, dlatego chrześcijanie ma co najmniej czworo oczu. brauchen die Augen des Herzens, um den Herrn Jesus in seinem Wort zu My potrzebujemy naszych oczu serca, by zobaczyć Pana Jezusa. Tam go właśnie znajdziemy. W Starym Testamencie w obrazach. W Altom Testamentu w wejszagach. W Starym Testamencie w proroctwach. W Nowym Testamentu, ja jak On żył tutaj na tej ziemi. I śpiewaliśmy też, widząc, jak e, Jezus szedł po tej ziemi. Wójcie i zobaczcie. I to jest ten herlowy wers, <coughs> w końcu 39. I tu są te wspaniałe słowa w tym trzydziestym dziewiątym wierszu. Poszli więc, zobaczyli i pozostali u Niego. Zaczyna się to od tego, że idziemy dass wir etwas sehen, dass coś zobaczymy, dass wir beeindruckt werden von dem, was wir sehen, że zachwyca nas, jesteśmy zachwyceni tym, co widzieliśmy und dass wir bleiben, i że später fragte Herr Jesus seinen Jünger Petrus einmal, nie, nie, później pan pyta Piotra, actually long er też odejść. Und dann gibt Petrus eine wunderschöne Antwort. I Piotr daje tą wspaniałą odpowiedź. Er sagt nicht Herr, wo hin sollen, er Her, sollen wir gehen? On mówi Panie, do kogo Czy wszyscy przyszliśmy i zobaczyliśmy? A jeśli zobaczyliśmy, to czy e, zostajemy? Najlepsze miejsce na tej ziemi to miejsce u naszego Pana. I przejdźmy do ostatniego rozdziału Ewangelii Jana. Dwudziesty pierwszy rozdział. Wir lesen den ersten Satz von Vers 12. Jesus spricht nun zu ihnen, kommt, Herr, frühstückt. Der Jesus fordert seine Jünger auf, zu kommen, um Nahrung zu sich zu nehmen. Pan Jezus wzywa swoich uczniów, by przyszli i przyjęli połkarnię. Bo uczniowie mieli ciężką noc za sobą. Pilnie pracowali. Na początku bez sukcesu, ponieważ oni wyszli bez Pana Jezusa wyprowadzali bez Pana Jezusa, Ale sie mit Jesus gegangen później ten y, sukces był wielki, ponieważ uczynili to z Panem. I teraz Pan Jezus wzywa swoich uczniów, by spożyli śniadanie, Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir arbeiten. jest taki czas w naszym życiu, gdy pracujemy. Unter den Ma, nadzieję, mam nadzieję, że jest to e, z błogosławieństwem Pana Jezusa ale jest też taki czas kiedy się, e, powinniśmy się wyciszyć Zeiten, um to jest właśnie czas, kiedy możemy przyjmować ten duchowy pokań na innym miejscu Pan Jezus wzywa swoich uczniów kommt хер an einen öden ort weicht der na ustronne miejsce arbeit und ruhe zeiten wechseln einander ab erst da gab es mehr arbeit und ruhe wechselt einander ab przewija się praca i brauchen diese zeiten der ruhe, um geistliche nahrung aufzunehmen і uns dazu ausdrücklich auf. Ivan zdraźnie nas do це wzywa. Ja hatte das Frühstück fertigen darum hier bereitet. Kto przygotował Theo to śniadanie? Pan Jezus hat alles bereitet. Von wszystko przygotował. Um, Dawid mówi: Ty przygotowujesz stół przede mną. Wisste, die Jünger konnten sich hier satt essen. Bitte, uczniowie mogli tutaj się nasycić do woli. Wpuben einer hungrig geblieben wäre, wäre das ihm alles verschuldet gewesen. Diejenige, der kolwiek z nich byłby głodny, to byłaby to tylko i wyłącznie Buffet um 2 Uhr sagt, ich bin aber Jeśli ktoś tutaj z nas o drugiej godzinie powie No jestem głodny To nie będzie to wina tego, co tam jest przygotowane Tylko jego osobista wina I tak samo jest to w sposób w duchowym życiu Jeśli my jesteśmy duchowo niedożywieni To nie jest to wina Pana Jezusa bo przecież On wszystko przygotowuje. Przecież On nas wzywa, pójdźcie i spożywajcie, jedzcie. I chcielibyśmy podjąć takie postanowienie, by pójść za tym wezwaniem, by wykorzystać takie okoliczności, na przykład z rana, By wykorzystywać te możliwości zgromadzania się z bieżącymi, uns gdzie Pan Jezus chce nas uh, żywić. Letzte, letzte I jeszcze jedno króciutkie okay. miejsce, noch einmal, kapitel 4, z objawienia czwarty rozdział lesen vers 1. Pierwszy wiersz.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 Oczywiście te słowa są skierowane konkretnie do Jana. I on miał przyjść, by zobaczyć tą proroczą wizję przyszłości, Ale chciałbym to wezwanie skierować na nas. Słyszeliśmy, że Pan Jezus powiedział przyjdę wkrótce. Typisch wir müssen ihn nicht bitten, bald A tak poza tym wcale nie musimy go prosić o to, by Pan Jezus wkrótce przyszedł. Oblubienica nie prosi przyjdź wkrótce. Ona prosi tylko przyjdź. On nam to obiecał, że on przyjdzie wkrótce. Ale tutaj on mówi do nas wstąp, albo przyjdź. Der moment kommt, wo wir diese Stimme, ich wende das ein, jetzt einmal hören werden. Nadejdzie taki moment, gdy usłyszymy ten głos. Szczególnie wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie, by nas pochwycić, o tym właśnie słyszeliśmy też. Wtedy On przyjdzie z tym wielkim wezwaniem, z donośnym głosem. I wtedy usłyszymy ten głos. Chodźcie. In den Himmel. Do nieba. Do chwały. Nein, in die Gegenwart unseres Herrn. Nie. Do obecności. do obecności naszego Pana. Natürlich auch in den Himmel. Oczywiście też w niebie, do nieba. Ale tą chwałą nieba to jest obecność Pana. Vielleicht muss keiner von uns mehr durch den Tod gehen. Może tak być, że żaden z nas nie będzie musiał przechodzić przez śmierć, i wspólnie, razem będziemy mogli usłyszeć ten głos. Ale może zdarzyć się tak, że jednak ktoś będzie musiał przejść przez śmierć, i wtedy osobiście każdy usłyszy ten głos. Chodźcie. Wenn geht, geht er ins jeśli, ktoś, äh, jeśli kogoś Pan odwołuje, to on idzie do raju. Und ist bei Jesus im I jest przy Panu Jezusie w raju. Ale jeśli on przyjdzie, by nas wziąć, to wtedy jesteśmy u niego w domu Ojca. Ojcze, chcę, aby ci, którzy mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Das ist das Vaterhaus. To jest dom Ojca. To jest piękne. Pan Jezus przyszedł i my możemy odpowiedzieć na Jego wezwanie, by pójść do Niego. Sto siedemdziesiąt sześć sto siedemdziesiąt sześć, tym Thank oh. you. Oh. 127 2/3 i 4. Fundat 64 2. 3. und 4. Stück Yeah. Serca Tobie dziękujemy. Bo my, niegdyś wrogowie Twoi, teraz staliśmy się korzy korzystający z Twojego błogosławieństwa. Ty widziałeś całą wrogość naszą, która była w sercu naszym. Widziałeś, że przybimy Cię do Krzyża. A mimo to przyszedłeś. I um to, Gott zu tun. Bożą. A teraz chciałbyś razem z nami przechodzić przez okoliczności. A kiedyś wprowadzisz nas do chwały Bożą. Wir Ci, że dir Interesse auf Dziękujemy Tobie, że z pełnym zainteresowaniem spoglądasz na nas dass du uns immer i że wciąż na nowo nas błogosławisz. Dir auch, dass wir zu dir Dziękujemy również, że możemy teraz przychodzić do Ciebie. Und jako tacy zmęczeni i obciążeni mogliśmy kiedyś przyjść do Ciebie. Die ganze A Ty zdjąłeś nas cały ciężar grzechów. Wir von dir A dzisiaj możemy uczyć się od Ciebie. Wir dich I możemy się cieszyć Tobą. Jetzt wir dich A nawet możemy oczekiwać tego przyjścia. Wir auf den Augen, wo wir sagen, auf. I tak właśnie czekamy na tą chwilę, w której Ty powiesz, wstąp tutaj. I tak kiedyś Ciebie zobaczymy takim, jakim jesteś. Będziemy uwolnieni od wszelkich grzechów. Będziemy uwolnieni od wszelkiej słabości. Wtedy ten owoc bólu Twoich mąk będzie stał przed, przed Tobą. A my będziemy... Odzwierciedlali chwałem ja, Tak będziemy ją nawet posiadali. Jaki cudowny wynik twojego przyjścia. Deinem, deinem? Jaki cudowny wynik twoich cierpień. Deinem, deinem? Jaki wynik twojej twoje wiernej opieki. Wir Cię dich, dass du gekommen bist. Des Cię za to, że przyszedłeś. Und dass du herzen immer wieder zu dir inzies i że wciąż na nowo wyciągasz nasze serca ku Tobie. Amen. Amen. Amen. 237, trzecia i czwarta zwrotka. 237, 3. і 4. збротка, 166, 3. і 4. збротка.